Poproszę do jabonnej Minuta 40 Minuta 44, brawo i z Złońska Minuta 45. Brawo Dziękujemy C330 Zawodnikom oczywiście Zjeżdżają panowie tutaj na skwer przeciw Stresowy. a my zapraszamy C360, tak? Ogromny dla prawa, I zapraszamy prawa, ogromny numer 32. Jan Świergiel iboru Janowa. Numer 40 zapraszamy. Krzysztof Lusa. Zapraszamy. nie już cofają podzwyczaj... Pod... O, jest już wszystko gotowe. Sędziowie sprawdzają jeszcze. Uwaga, drodzy panowie, na mój sygnał. Na mój sygnał. Uwaga, poszły! I'm right. going okay. hey. hey. to go <laughs> Und Alle gut Wiem, że dojdzie, dojdzie. Oluja Górę, A ten już A ten do... dopiero ruszył. Numer 32 zaparkuje. do Nie no, inne pole ma. Ale na Sędziowie sprawdzają, czy nie został przesunięty czas. Oczywiście. Czas mamy. Minuta trzydzieści siedem. Brawo. Brawo, oczywiście. Jeszcze zawodnik z numerem czterdzieści, jest to zawodnik z Nowej. Poczekamy na niego. A zakończył on. Z... Z wynikiem. Dwie minuty czternaście, brawo. Dwie minuty czternaście. Dziękujemy. Poprosimy o zjazd.